Wodociągowej, a obecnie prowadzone są Prace w zakresie konstrukcji jezdni W ramach inwestycji powstanie także połączenie Rowerowe ulicy Wawrzyniaka Z istniejącą trasą wzdłuż ulicy Bukowskiej Ze względu na demontaż na wierzchni chodnika Po zachodniej stronie ulicy Ruch pieszy jest dzisiaj przekierowany na stronę wschodnią I to już wszystko w tym serwisie Na następny zapraszam za niecałą godzinę Aferanek najlepsza pobudka w Poznaniu Ale jak wiadomo, król śmieciarzy jest jeden. Wybiła godzina siódma, tu Radio Afera. Ja pragnę przypomnieć, śmieciarze są to osoby, które śmiecą I sądzę, że panu z Konfederacji po prostu, nie wiem, chyba chciał obrazić Pewnych pracowników, e, m, którzy zajmują się e, tym, żeby segregować i wyrzucać odpady No ale cóż, jak widać, tak to u co niektórych wygląda z szacunkiem dla drugiego człowieka e, Drodzy słuchacze, minęła godzina siódma My jeszcze dzisiaj na pewno będziemy nawiązywać do wielkich talentów e, graficznych Pana prezydenta Donalda Trumpa. Bo muszę przyznać, że no jest sztosik, Wam powiem. Jest sztosik, zbawca wszechświata, bo tak chyba się przedstawia. Bardzo chętnie korzysta z sztucznej inteligencji. Ja cały czas mam nadzieję, że to nie on. Że on ma jakichś takich pracowników, którzy to robią, ja że nie. Prezydent najpotężniejszego państwa na świecie właśnie bawi się takimi rzeczami. Ale chyba niestety. Nie mam racji. Święto Chrztu Polski dzień delfina, dzień patrzenia się w niebo i dzień ludzi bezdomnych znajdziemy w kalendarzu. Dziś Justyna Berenika i Justyn mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego z tejże okazji my już za momencik będziemy zaglądali do prasy i w tejże prasie, no co wam mogę powiedzieć? No nie nastawiajcie się jakoś pozytywnie, bo niestety ale zbyt dużo dobrych informacji nie będziemy mieć, ale będzie kilka zabawnych i będziemy starali się je powyciągać i jakoś tak przedstawić, żeby ten wtorek był dla was jak najlepszym dniem. No ale cóż, dla nas to codzienność i ten typ me z Dawidem Podsiadło twierdzą tak samo. Ha! Kochani, nie da się zwieść. Gdy tak pieję, pieję kogutę. Jestem typem na sześć. Tylko! Naszych wrogów trzymam pod butę. niech kiedy wiecie, tu któryś. Sara Szara bura czerwona małpa odpalę ją z rury. O! Poczuję kiedy geny kiedy marszałka. Pytasz o tamto O tamto wiesz O to co tak pytasz O te złotówki czy franki O wspólny dług Pogrobową płytę To poczynij się pół dupy Obie pół dupy z nerwów się po co, Naprawdę boję się tego Jestem jakiś taki bez mocy i ty bracia do grobu Co łączy na sobu? jeden autobus lechowałem z Austeru Czas, gdy białe fury to był brak lakieru Sam nakieruj wzrok, na przyjaźni 20, który już rok Ciągle pewny krok, poza niedzielą Wywykrocł Polski klasyk, jurny, a to bez kasy Klną basem pod russian basy Na chłodniach pod babowe lampasy I na etapy, kiedy dwa etaty mamy kół Cieszę nasze pełne ja szamy, pełne szafy domy Bierzesz mnie na stronę, mówisz może żomek luzujemy tonem że potrzebny ci helby przestać pić Parę miechów na bezdechu, zero leków Ja i ty, uuuu się Bożek, Że niby przeźwość, niby pomoże I to, że się Dalej będziesz antywiejem Żona ci nie zmądrzeje, czemu tak patrzysz I ci się śmiejesz? Jasne, że poję się takiej racji Dekla, honor, bójki, chętnie Ale z życiem jak walczyć za nie, tak, nie zrywy, lubimy ten imię Byle dalej od samodyscypliny Nie, zweryfikuje mnie orzeł do pary z tyrenką Bo jak zweryfikuje codzienność To Zaczynamy przegląd prasem Zobaczymy czy... na W, w, w ogóle... <śmiech> Dziękuję tobie głosie wielkopolskim Dziękuję tobie nie, nie będę o tobie mówił w takim razie Dobrze, drodzy słuchacze, rozpoczynamy przegląd prasy dzisiejszej od Gazety Wyborczej, od Wydania Ogólnopolskiego. A tutaj rzecz jasna o wyborach na Węgrzech, Tisza z większością konstytucyjną w niedzielnych wyborach. Partia do tej pory opozycyjna, a już teraz rządząca, zdobyła prawie 3,3 miliona głosów, co jest najlepszym wynikiem od upadku komunizmu na Węgrzech. No i faktycznie Węgrzy zdecydowali w ten sposób, że tisza będzie miała większość konstytucyjną. Ogłoszenie oficjalnych wyborów może nastąpić dopiero w sobotę 18 kwietnia kwietnia. Jednak już wczoraj Centralna Komisja Wyborcza podała wyniki z 99% komisji. Tisza 53% głosów, Fidesz 38,4%. Mm tutaj komentarzy na temat tego, co wydarzyło się na Węgrzech, między innymi od Anna Apolbaum, między innymi od Wojciecha Saturskiego, no i także o relacji węgiersko-ukraińskich. Ja tylko pragnę przypomnieć o jednej rzeczy, drodzy słuchacze, że oczywiście wielki, wielki sukces Tiszy, ale blisko 40% Węgrów zagłosowało jednak na Fidesz. No i zobaczymy, jak teraz Tisza, która w sumie jest partią polityczną, ale także jej ruchem, ruchem mm, obywatelskim, bo tak należy to chyba troszeczkę postrzegać, będzie sobie radziła nie w opozycji ale jako partia rządząca. Na jedynce wyborczej także o tym, jakie są dziś ceny na stacjach paliw. Przepraszam, ale dalej mnie to bawi jednak mimo wszystko. Mm, ja wiem, że to ważne. Ja wiem, że ja nie mam prawa jazdy i nie powinienem się śmiać, ale no ale wiecie o co chodzi. No i także wyborczej o tym, czy linie lotnicze przygotowują się na drastyczne podwyżki cen biletów i cięcia w siatkach połączeń. A to wszystko z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z tego też powodu zaczyna brakować paliwa lotniczego. Nie tego paliwa do naszych samochodów, nie do naszych maluszków, ale do tych wielkich samolotów, które Śmigają po przestworzach. To gazeta wyborcza, a z kolei jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, to tutaj również oczywiście o sytuacji na Węgrzech. Zapaść węgierskiej gospodarki jest główną przyczyną klęski Wiktora Orbana. Rząd Petera Madziara staje przed zadaniem jednoczesnej naprawy finansów publicznych, instytucji, ale także relacji z Brukselą. Peter Madziar chce odzyskać zaufanie inwestorów zagranicznych, ale aby to osiągnąć musi zwalczyć korupcję i odbudować niezawisłe sądy. To jedynka Rzeczpospolitej. Tam również o tym, że Polska chce centrum ESAM. To inwestycja w strategiczną autonomię państwa, mówi minister finansów. Z kolei w rozmowie z Ludwikiem Koteckim możemy przeczytać, że czekanie najbardziej prawdopodobne. Czekanie yy, w jakim temacie? A no to podwyżek, tudzież obniżek stóp procentowych. Tak stwierdza jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej w Rzeczpospolitej także o podwójnych mandatach sędziów, czyli wybrani do Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz i Anna korwin piotrowska Dotąd nie zrzekli się urzędów sędziego Sądu Powszechnego. Zdaniem prawników powinni. Czy powinni, czy muszą O tym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Ja zerkam, co robi moja realizatorka nie? Tam jest, nie, przepraszam, ale tu biega Tam wybiega I czasem się zastanawiam, czy to wszystko jest W porządku, jak być powinno Na pewno w Dzienniku Gazecie Prawnej Z kolei na jedynce przeczytacie O 20 rankingu yy, Doradców Podatkowych, dzienniku, Dziennika Gazety Prawnej, tak, to jest temat główny, ważniejszy niż wybory na Węgrzech, Dziennik Gazeta Prawna jak widać ma, ma swoje zasady, także o powtórnej regulacji zawodów zarządcy i pośrednika nieruchomości i czy pracę straci 100 tysięcy osób. Ile osób, 100 tysięcy osób pracuje jako zarządca albo pośrednik nieruchomości? To całkiem sporo, to tak mi się wydaje, że bardzo dużo w skali kraju, ale... Ja już chyba po prostu stary jestem I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy Bo z głosu wielkopolskiego nie zrobimy bo nie, bo, bo nie zrobimy, bo się obrazili na nas A my się obrażamy na nich Bo nie mogę się zalogować na konto Nie wiem, muszę porozmawiać z moimi współprowadzącymi Tudzież współprowadzącym, bo nie wiem Jak to obecnie wygląda yy, na temat tego Czy nie zmieniali jakiegoś hasła Dzień dobry, tu Aferanek Mam na punkcie widget on Przypomina mi o zadaniach, które czekają mnie dziś Bo mam tak samo jak ty Ciągle zapominam o tym, gdy na pani mam syf Ej, ej Mam na punkcie widget on Przypomina mi o zadaniach, które czekają mnie dziś, bo mam tak samo jak ty Czemu nie Hej, mam tak samo jak ty Co? Który to dzień z rzędu? Wisi mi nad głową ten ciężar Od kiedy się tam wygodnie zagnieżdżam Ewidentnie mu nie żal Rośnie spora sterta Babilońska wieża Nie umiem się porozumieć z nim Plącze mi się język On tu jak bigiel Zbotał nie niejeden jeden bigiel. Z dnia na dzień coraz większy Łączę kropki A on zjada je jak wężyk na nogi Dlatego czasem odmawiam Konopi, więc jak widzisz, że przeginam, to proszę mnie w dupę kopni. Tak, ciągły wiek i skoki przez podki. Grunt jest nośny, więc lepiej nie zapomnij. Hey. Oh, yeah. Mam na bunt bicie, przypomina mi o zadaniach, które czekają mnie dziś, bo mam tak samo jak ty. Ciągle zapominam o tym, gdy na pani mam sy. Hey. Hey. mam na bunt bicie, widzę, przypomina mi o zadaniach, które czekają mnie dziś, bo mam tak samo jak ty. Ciągle zapominam, zapominaj. Mam tak samo jak ty. Yeah.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 na so, mam na pulpicie Widgeton przypomina mi O zadaniach, które czekają mnie dziś Bo mam tak samo jak ty Ciągle zapominam o tym, gdy na pani mam syp hey, hey, Mam na pulpicie Widgeton przypomina mi O zadaniach, które czekają mnie dziś Bo mam tak samo jak ty hey, Mam tak samo jak ty Ciągle zapominam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 On the air. Prosim, chranolki. Kto ma sadlo, to mu snadno. Czech tencie, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi, w każdy wtorek o 8:30. Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and talk, wtorek 16:30. Edycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22.00 w Radio Afera. Autopromocja. Aferanek. <grystanie> Najlepszy z wielu pobudek. takie wolne dni, to by nam się przydały, ale tych wolnych dni to za bardzo nie będzie w najbliższym czasie, drodzy słuchacze, albowiem tak naprawdę już jutro zaczynamy wielką akcję nexpestową, chociaż tak naprawdę ona trwa, bo już przecież ile wejściówek wam rozdaliśmy i tak dalej. Tymczasem jutro specjalny poranek, o którym wam powiem jeszcze więcej na ten temat przed godziną dziesiątą, znaczy do godziny dziesiątej jeszcze więcej wam powiem. Jutro przedstawiciel organizatora nexpestu, Szymon Litkę. możecie kojarzyć takiego średniego Niemca, przyjdzie i razem poprowadzimy program, a z kolei od czwartku do soboty, czyli wtedy, kiedy będzie trwał Next Press, będziemy mieli dla Was każdego dnia kolejne mm, e, kolejne spotkania w ramach festiwalu na studio, e, podczas studia festiwalowego. Daria, czy możesz do mnie nie pisać w trakcie, kiedy ja mówię, bo jak słyszycie, później się zawieszam, później nie wiem, co powiedzieć. W każdym razie dużo na temat Nexta będzie od jutra i czasu na wolne dni niestety, ale nie będzie, to znaczy niestety, niestety. Będzie za to zawsze czas na to, żeby prezentować Wam dobrą muzykę i to nową muzykę. Waterfall to najnowszy single od Lulu Suicide full <laughs> nowość, rzecz jasna, aferowa nowość, 22 minuty po godzinie 7 już w tym momencie na zegarach, no i ja tak teraz zerkam na poznańskie ulice i zerkam, zerkam, drodzy słuchacze, no ja wiem, że wy chcecie w jakiś tam sposób dojechać do pracy, ja wiem, że chcecie dojechać na uczelnię, ale czy musicie koniecznie samochodem, czy nie możecie jednak wybrać innych sposobów dotarcia z punktu A do punktu B, bo te korki niestety, ale się tworzą i to coraz większe, chociaż i tak chyba nie jest naj... a nie, na północ, dobra, przepraszam, sorry, cofam, cofam, że nie są naj większe Aleja Praw Kobiet Tuf! muszę przyznać, że jeszcze chyba nigdy tak wielkich korków nie widziałem na Alei Praw Kobiet, a no, jeżeli wy chcielibyście więcej i na Lechickiej, oj! i jeżeli wy macie więcej informacji nie tylko na temat tych dwóch ulic to Olga już czeka na wasze telefony, to znaczy Daria czeka na telefony byście widzieli jak ona siedzi przy tej słuchawce ona czeka, tak patrzy tylko i jak się rzuci to jak dzik w żołędzie 618750213 to jest nasz numer telefonu, jakby co możecie także się odzywać do nas na socialach, na mailach, oferanek małpaafera.pl, albo przyjść i powiedzieć. To byłby w ogóle kosmos. I Oldze przekażemy, Olga przekaże Wam. No i zatańczymy na ulicy. Bied twoich ust, całuje mnie do snu. Potrzeba naszych ciał. Chcę, by nasz dźwięk przez wieczność brzmiał. Posypać białym cukrem raz. Z Tobą wszystkie stać Zapomnieć o tym, że Niemożność naszych ciał Oddala ciągle nas Mówię tylko pełne słowa Znów zaczynam dzień od nowa Z Tobą całość nie połowa Wystarczy, że Można tańczyć na ulicy. Oczywiście, że można tańczyć na ulicy, tylko wtedy, kiedy ulica jest zamknięta i wtedy, kiedy nie będzie to powodowało żadnego zagrożenia dla nikogo. Już za chwileczkę serwis komunikacyjny, jeszcze raz przypomnę: 618750213. Olga przyjdzie i po tym, jak Daria, po tym, jak rzuci się na telefon i przekaże informację Olce, to Olga przekaże je Wam. I będziemy na pół. Na pół. No nie, będziemy cali, cali i zdrowi A może będziemy na pół, a może na połowie Czyjej połowie? Na twojej połowie, na mojej połowie Na pół na pewno jest twój, twój Dawid Który też niedługo wystąpi na Next Feście, Ale na pół to zagramy teraz 27 minut po godzinie 7 I ta szermierka słowda niech się kończy Świata, oni mówią, że nie powinienem Jeszcze jeden taki tekst chyba o ciebie Co ty mordą nie słyszałeś, co to przeznaczenie? Jestem pijany na no woli, bo tak jak nigdy wcześniej Taki mały, taki słaby, taki inny, taki dziwny I nie zakończę już nigdy I nie zakończę już nigdy, I nie, zakończę już nigdy. nie mogę tego tak zostawić W tłumie szukam twojej twarzy Nie zabiorą mi marzeń, nie jeszcze tyle może się wydarzyć Nie mogę tego tak zostawić Nie mogę tego tak zostawić Nie mogę tego tak zostawić Jeszcze tyle może się wydarzyć mm, yeah. Smaki mojej wiosny Wychodzi słońce, a nie umiem być radosny I to pod nogami o, Pisze listy, ale nie wysłami. I oby dobry bozia wysłuchałem modlitwy Bo nie zakocham się już nigdy Nie mogę tego tak zostawić W tłumie szukam twojej twarzy Nie zabiorą mi marzyk, nie jeszcze tyle może się wydarzyć, Nie mogę tego tak zostawić. Nie mogę tego tak zostawić. Nie mogę tego tak zostawić. Jeszcze tyle może się wydarzyć. Ja. Ja. Ja. Ja. Cały mój świat na pół. I cały mój świat na pół. I cały mój świat na pół. Świat na pół. Jeszcze raz jeszcze, raz, jeszcze, raz, jeszcze. Dawaj chory Cały mój świat na Nie chcę więcej czuć Cały mój świat na pół Nie mam do pójść Cały mój świat na pół Jestem tym Serwis komunikacyjny. Jest 7.30, Olga Grumowicz, zapraszam. Temperatura na zewnątrz wynosi 8 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 14 stopni. Przez cały dzień będzie pochmurno. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Korki tworzą się na ulicach Lechickiej, Wojska Polskiego, Matejki, Hetmańskiej i Głogowskiej. Problemy z przejazdem będziecie mieć także w rejonie Ronda Śródka, Ronda Rataje oraz skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicami Libelta i Nowowiejskiego. W związku z przebudową kolejowej obwodnicy Poznania od wczoraj przejazd na ulicy Umultowskiej jest zamknięty. Na czas prowadzenia robót wyznaczony zostanie objazd. Piesi również będą musieli korzystać z innej drogi. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 198, a autobusy linii numer 167, 180. 138, 148 oraz y, 911 y, pojadą zmienionymi trasami. Prace potrwają do 3 maja. Ruch na A2 i S11 przebiega bez przeszkód. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie. 618750213. Radio Afera 98,6 MHz W korku stoję na Stacja regionalna, że dziś biometr Niekorzystne. Szukają typa, co zwiał z domu Tydzień temu wygrał w loto szóstkę Światło czerwone, żółte i zielone, a cały płonie My jak muchy w mole, raz po raz w tym padole Jakiś kolej zaraz się rozdwoi Wyczytałem z jego ust brzydkich słów Już od dawna klima mi nie działa Zimny łokieć nie pomaga Zaparzony jak kawa Światło czerwone, żółte i zielone A zwarcały cały płonie My jak muchy w smole raz po raz toniemy w tym padole Nie my w tym to jesteśmy, to jesteśmy, to jesteśmy, to jesteśmy, to jesteśmy, to z nieba żar się leje, wszyscy biegną, spieszą się tu czerwone, żółte i zielone, asfalt cały płonie My jak głuchy w raz po raz toniemy w tym Będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz jak to ze mną jest. Zaraz jestem. O, w korku stoi szefnera. a wydaje mi się, jakby to Daria Kamrowska tutaj nam cytowała. A może ja jakbym cytował czasami. A może nie, wiem, mój współprowadzący Kamil Strużyński, lider niezawodności. On mógłby tak na pewno napisać. Dobrze, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o 14 dzień kwietnia, no to zaglądamy do kalendarium. Dziś symboliczna data chrztu księcia Mieszka I wraz ze swoim dworem. No i w ten oto sposób nasz kraj miał rozpocząć proces chrystianizacji, który potrwał mniej więcej do XIII wieku, ale co niektórzy by powiedzieli, że Dar i pogaństwa w nas bardzo dużo. zerkamy do roku 1810. Wtedy to dekretem Fryderyka Augusta I została powołana rządowa dyrekcja teatru, czyli naczelna władza teatrów księstwa warszawskiego. W roku 1929 z kolei Kazimierz Świtalski został mianowany na urząd premiera, a w roku 1950 Polska i Mongolia nawiązały stosunki dyplomatyczne. Proszę sobie wyobrazić. Mm, mm, można? Można. W roku 1985 w w Krakowie utworzono Ruch Wolność i Pokój, organizacja, która miała taki charakter pacyfistyczny, no w sumie to taki dosyć anarchistyczny, na pewno bardzo opozycyjny względem władz komunistycznych, a przede wszystkim działaczami WIP-u byli studenci i przedstawiciele środowisk młodzieżowych, no i faktycznie, no bo ja powiedziałem, że taki charakter anarchistyczny, no, tam byli i anarchiści i tacy działacze katolicy, ale wszystko miało taki charakter bardzo, jakby to powiedzieć, w humory, humorystyczny sposób Trano się pokazywać absurdy systemu komunistycznego. No i tak to było w roku 1985. Z kolei 7 lat później, w roku 1992, na świat przychodzi najsmutniejszy człowiek świata. Świetny artysta, świetny muzyk, świetny wokalista. Arek Kłusowski, krótko mówiąc, Arku, wszystkiego najlepszego. Może kiedyś znów zaczniesz by. Prawy na potem Może kiedyś gdzieś Staniesz się Jedynym wyborem I spotkamy się W odpowiednim czasie Mądrzyjsi we dwoje Kilka odcieni krótkich chwil Żadnych drugich szans I dzień świetnie, mam się coraz lepiej, nieważne co przedtem, Chcę powiedzieć sam Jak nigdy wcześniej, mam się coraz lepiej Obrzucać się wzrok To promocja. KEMOT B2B Łęcki. Wspólne granie, wspólna audycja Pogawędki. Głównie house, w najbliższych tam odmianach Afro i Indie Dance. Wtorek, godzina 20. Oczywiście Radio Afera. Aferzasta. Lista przebojów Radio Afera. 25 tworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę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 Reklama Radio Afera 98,6 MHz Before you gotta go, go, go, go I wanted you to know, no, no, no You're always on my mind You're always on my mind Słuchacze, zanim przejdziemy do listy aferowych nowości, ja mam pewną odecpę, bo ja zapomniałem o tym, w, nie, bo w ubiegłym tygodniu byłem, ale powiedzmy, że miałem prawo być nieco spóźnionym. Jeżeli ktoś wie o zagubionych laczuszkach na pływalni na osiedlu piastowskim, to proszę się zgłosić, bo, bo tak, ukradli, ukradli mi laczuszki, ukradli mi laczki po poznańsku. Dobrze, że badejek nie ukradli, bo wtedy to w ogóle mógłby być problem. I takie to czasem bywa zagrożenie. Danger to ten utwór jako nowość na aferowej liście. Na zegarach w tym momencie kwadrans do godziny i Już za momencik będziemy się spotykać ze sportem. Już za momencik, tak jak Was ostrzegaliśmy, będziemy mieli dla Was kolejne spotkanie ze sportem. Zanim jednak to nastąpi, no to na Dnaf. Na Dnaf, nigdy nam za mało dobrej muzyki. Chip Tobacco i drodzy słuchacze, nie będę ukrywał, że w sporcie coraz więcej się dzieje, ponieważ już coraz więcej lig wyjaśnia, jak to tam będzie wyglądało. Ale jeszcze więcej wyjaśnień to w siatkówców. siatkówce. O, panie! Oh, Przejście. Dobrze. I to przejście teraz również nastąpiło w poznańskim sporcie. Drodzy słuchacze, dosyć niespodziewane informacje dla tych, którzy jakoś tam wielce siatkówką się nie interesują. Tym bardziej na tym poziomie lokalnym. Albowiem wczoraj odbyła się pierwsza w historii konferencja prasowa nowego siat siatkarskiego klubu. Fort Poznań od przyszłego sezonu tenże klub ma grać na zapleczu plus ligi, czyli być zespołem z drugiego poziomu rozgrywkowego. O tak powinienem był powiedzieć. W sumie prezesem ma być pan Bartosz Witkowski, postać znana, tym, którzy interesują się siatkówką, albowiem pełni on również funkcję wiceprezesa w Astrze Nowa Sól, a to właśnie od niej Ford Poznań pozyskał licencję na występy w pierwszej lidze. Tak, tak, tak, tak, tak, kupili licencję, czyli w Poznaniu to jest... Dobra, nie będę żartował. Budujemy projekt, który w końcu spina cały potencjał siatkarski regionu. Chcemy dać młodym zawodnikom realną perspektywę rozwoju. Bez konieczności wyjazdu z Wielkopolski, tak mówi pan Witkowski, jednak mnie bardziej. E, oczywiście super ekstra, rozwijajmy, szkolmy i, i w ogóle dbajmy o to, żeby jak najwięcej młodych ludzi przyciągać do sportu, ale nie byłbym sobą, gdybym troszeczkę się nie zaśmiał. Ze słów pana Marcina Gołka, zastępcy prezydenta Poznań, ten to wczoraj w ogóle miał konferencję za konferencją, bo to najpierw trzymał nam litkę yy, na temat NxFestu, później na temat nowej drużyny w pierwszej lidze siatkówki. Rzecz jasna, jeszcze raz przypomnę, Ford Poznań tak się nazywa. No i pan Gołek, zastępca prezydenta Poznania powiedział, że naszą ambicją są silne poznańskie drużyny, które przyciągają kibiców. Tu jeszcze spoko. Docelowo chcemy, by wypełnili oni naszą ikonę, arenę. Panie Marcinie, w związku z tym, co ostatnio były za zamieszania względem areny, ja nie wiem, czy to jest najmądrzejsze powoływać się właśnie na arenę, bo to dalej nie wiadomo, czy ona będzie remontowana, czy, czy co się z nią stanie, no ale jak widać, poczucie humoru się pana trzyma. Zerkamy teraz sobie do tego, co w Ekstraklasie się dzieje to już piłkarski. Tutaj wczoraj bezcenne zwycięstwo Pogoni Szczecin. Pogoń wygrywa w meczu z Piastem Gliwicem i to w Gliwicach. 2 do 0. Przypomnijmy, że Pogoń Szczecin była w Spadkowej. W 22 minucie jednak Frederik Ulwesztata, a w 47 Paulu Mukairu zdobywają bramki dla Szczecinian, no i w ten oto sposób portowcy wykaraskali się ze strefy spadkowej. Piast Gliwice został wyprzedzony właśnie przez drużynę ze Szczecina. Pogoń ma punktów 37, Piast 35. Następnie mamy trzy drużyny po punkty 34. Legia Warszawa, Radomia, a także Arka Gdynia. Arka jest już w strefie spadkowej, pod Arką jeszcze widzę Łódź. no i już chyba pogodzone ze spadkiem klub. Niecieczy albowiem no, Termalika, punktów 25 i do pierwszego bezpiecznego miejsca. Aż 9 punktów straty w tym momencie. Już by musieli zacząć wszystko wygrywać i jeszcze liczyć, że inne drużyny zginą, tak mniej więcej. Kolejna informacja jest taka, że nie, FIFA nie ma żadnego planu, jeżeli Iran by się wycofał z mundialu, więc jak kolejne osoby będą mówić, że może jednak pojedziemy na ten mundial, to nie, nie pojedziemy, a po drugie jakbyśmy pojechali, to byłaby trochę szara. Jednak mimo wszystko, więc przestańcie w ogóle głupoty gadać. Jeżeli chodzi z kolei o Champions League, czy czyli o najlepszą na świecie ligę niepolskiej piłki nożnej. Spodbało to się dla mnie. Chyba będę tego używał. Liga Mistrzów. Dzisiaj Atletico Madrid zagra z Barceloną o godzinie 21.00. A z kolei Liverpool mierzy się z Paris Saint-Germain także o tej samej godzinie. Da... Z dziennikarskiego obowiązku powiem wam jeszcze, że jutro Bayern zagra z Realem Madryt, a Arsenal ze Sportingiem. Przypomnijmy odnośnie dzisiejszych spotkań, że w pierwszych spotkaniach Atletico wygrało 2-0. Na Camp Nou Barcelona kończyła spotkanie w dziesiątkę. Paris Saint-Germain z kolei wygrało u siebie 2-0 z Liverpoolem. Dzisiaj rewanż, jak to wszystko będzie wyglądać Zobaczymy 7 minut do godziny 8 Kiedy powiem sobie dość Tylko nie wykonaniu Pani Chylińskiej, Tylko Kloi Martini na ficie A głównym wokalem Pani Rosali. Ja wiem, że będzie wtedy cicho I'm just done. Pani Olgo? Dzień dobry. Pani Olgo, jak Pani wytrzymuje z nami? E, no, z przyzwyczajenia. Ha Ja myślałem, że z sympatii. A to poza wszystkim, ale. A, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Yy, Olga przed chwilą tutaj biegała i śpiewała, kiedy powiem sobie dość, razem z Darią. Ja tylko patrzyłem na nie i nie mogłem uwierzyć, Trzy, że takie kłamstwa mi przez usta przechodzą. Trzy minuty, drodzy słuchacze. Do godziny ósmej, czas na serwis informacyjny. Olga Grumowicz, zapraszam. Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 ponownie będzie instytucją miejską. Umowę w tej sprawie podpisali 13 kwietnia Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Muzeum stanie się instytucją miejską w rok e, 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Podczas konferencji towarzyszącej podpisaniu umowy prezydent Poznania poruszył temat planowanych obchodów. Prezydent Dabrowski jest e, zaproszony. Nie możemy wykluczyć również oczywiście obecności premiera i stąd mój apel do wszystkich. Możemy się różnić politycznie, ale przychodzimy na te e, obchody nie po to, żeby manifestować swoje opcje polityczne i żeby komuś e, urągać, tylko po to, żeby uczcić właściwie te, te wydarzenia. Tak? Muzeum trafiło pod skrzydła samorządu województwa w 2023 roku, wówczas jeszcze jako część Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. W listopadzie 2025 roku zostało wyodrębnione jako jego oddział, a z początkiem bieżącego roku stało się odrębną jednostką. Radio Afera. Lokalne źródło informacji. Utrudnienia na ławicy. Od nocy z niedzieli na poniedziałek trwa strajk pilotów Lufthansa. Podobnie jak podczas poprzednich protestów pracowników tej firmy, także i Związek Zawodowy Pilotów domaga się lepszych ofert układów zbiorowych pracy oraz poprawy zawodowych planów w protest włączyli się także piloci Lufthansa Cargo, Lufthansa City Line i Eurowings. W związku z tym wszystkie dzisiejsze loty w obie strony na linii Poznań-Frankfurt zostały odwołane. Strajk potrwa do północy. Cenne święto biegania już w niedzielę. Punktualnie o godzinie 9 wystartuje 18 Poznań półmaraton. W tegorocznej edycji wystartuje 14,5 tysiąca biegaczy. To najwyższy wynik w historii imprezy. Stwarza to też szansę na pobicie rekordu liczby osób, które ukończą bieg. Przed rokiem na mecie zjawiło się ponad 12 tysięcy uczestników. W praktyce Poznań Półmaraton mógłby być imprezą jeszcze większą, bo organizatorzy wyprzedali wszystkie pakiety startowe. Być dość odpowiedzialnie, mimo że wiemy, że możliwość zapisania byśmy otworzyli, pewnie zawodnicy by się zapisywali, ale robimy taki kontrolowany krok do przodu w stosunku do zeszłego roku. W tym roku biegniemy początek ulicą Głogowską, która nie jest może tak szeroka, nawet relatywnie dość wąska. Mówi dyrektor 18 Poznań półmaratonu Łukasz Miedziałko. Konfiguracja tegorocznej trasy została zmodyfikowana ze względu na liczne duże remonty we wschodniej części Poznania. Nowością będzie fragment 17 kilometra, który poprowadzi środkiem murawy Stadionu Miejskiego przy Bułgarskiej. Miasto mówi, my nadajemy na 98,6. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczyna nabór uzupełniający do programu SAN 2 Jest on adresowany do osób, które w przeszłości bezskutecznie ubiegały się o pomoc mieszkaniową od miasta, a w szczególności do osób pracujących w sektorze edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W tej edycji programu uczestnicy mogą